Chłopakach. To jest odcinek numer 24. Przed Wami Dawid Pacha, socialdesk.pl, Kamil blog socialdaddy.pl i social5. I Michawił da A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, o czym kiedyś gadaliśmy, czyli o Trendbooku, ale o nowej edycji. Tak, pomyśleliśmy sobie, że skoro już w zeszłym roku to zrobiliśmy, to i w tym roku się przyjrzymy Trendbookowi i temu może chwilę pooceniamy, chwilę się pozastanawiamy, trochę się pozgadzamy. Wydaje mi się, że to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby porozmawiać o, o tym, coś w trawie piszczy lub piszczeć będzie. Chodzi oczywiście o trendbook stworzony przez Natalię Katalską. Tak, tak, do tak. pobrania z jej bloga. Zadamy. Właśnie... Bardzo ładnie wygląda, jest naprawdę. Tak, tak. podziwialiśmy i tak jakość samego dokumentu. Więc trendbook. Pierwszą rzeczą, o której w ten buku yy, yy, pisze Hatalska, to internet rzeczy. Mhm. I no, powiem Wam szczerze, mam, mam wątpliwości w dwie strony. Czyli z jednej strony pojęcie internetu rzeczy jest mhm. bardzo stare mhm. i w tym sensie jest trendem, który gdzieś tam urodził się bardzo no temu. A z drugiej strony, jeśli chodzi o praktykalia, czyli o... Yy, rzeczywistą realizację idei Internetu Rzeczy, moim zdaniem 2013 to nie będzie rok, w którym on się wydarzy. W 2013 roku nie wydarzy się dom, do którego wchodzimy, jesteśmy witani po imieniu, odkurzacz już dawno po odkurzach, że właśnie jedziemy, kawa jest gorąca. No parówki ugotowane. Drobne elementy tego, tej rzeczywistości istnieją, dlatego że na przykład w, na tych dwóch nowoczesnych wieżowcach, które właśnie powstają w Warszawie na przykład, będzie do nich dołączona aplikacja, dzięki której ktoś wychodząc z biura będzie mógł nastawić klimatyzację, wstawić kawę, żeby była gorąca, jak on dojedzie i tak dalej. Ale wydaje mi się, że na pojęcie internetu rzeczy zasługuje dopiero ekosystem tych przedmiotów, które sprawiają, że rzeczywiście nie myślimy o tym, tylko żyjemy w tej rzeczywistości internetu rzeczy. Tak, to jest moje... I tutaj w tym, w tym trendbooku jest nawet zdjęcie wagi, jako takiego pierwszego przykładu internet of tak, things. Na której Dawid codziennie... Na której ja codziennie stoję, od dwóch lat. Nie, okej, okay, z różnymi przerwami. I ta waga... mi na, tydzień, <laughs> oczywiście. na tydzień. Ale ta waga to jest po prostu stara rzecz. No. To jest, co się już wydarzyło, już te wszystkie Fitbity i tak dalej, to już mamy od jakiegoś czasu. Ja myślę I... tak, że Internet of Things może się wydarzyć w 2013. Internet of Things. Raczej no, jest, no ja bym tym w ogóle... Ja, bo mi się na przykład nie podoba za bardzo myślenie, tutaj nawet jest w tym wstępie, że internet rzeczy, czyli w internecie nikt nie wie, że jesteś pralką. Mi się znacznie nie podoba cały czas dążenie do tego AGD i mm -hmm. takie przykłady mm -hmm. typu, że lodówka zamawia obiad, nie? I tak dalej. ale jest... Te technologie do lodówek i pralek zostały zaimplementowane testowo bardzo dawno temu i nic z tego nie było. No właśnie, a jest tysiąc, są setki innych pomysłów, gdzie są rzeczy, które wykorzystują internet i wydaje mi się, że to są dużo bardziej użyteczne. Tak jak rozmawialiśmy przed programem o Estimo firmy mm -hmm. Jakuba Krzycha, który za zakładał AdTaili, który robi takie, e, takie, takie rzeczy, które są połączone do internetu, które właściciele sklepów e, kupują, rozstawiają po sklepie i te urządzenia mierzą, ile osób przechodzi obok nich, ile osób podchodzi i tak dalej, i tak dalej i dzięki temu później można mieć tak na, na żywo obraz ze wszystkich swoich tak. sklepów e, co się dzieje, jak różne promocje działają i tak dalej. I to jest internet rzeczy, to jest połączenie sensowne wielu urządzeń w jedną sieć, komunikacja ich pomiędzy, pomiędzy sobą i wyciąganie jakichś Słuchaj. sensownych wniosków z tego, a nie mhm. to, że rzeczywiście masz kurcze parówki ugotowane. <śmiech> poza tym co to jest ważne, po pierwsze to jest, też, to jest genialny pomysł, ja też uważam, że to jest to, czego nam naprawdę teraz potrzeba i co naprawdę ma sens, ale Druga. Bez takich przedsięwzięć i bez takich zestawów sensorów, które można zbudować i które mogą inteligentnie pobierać dane i analizować, nie powstanie żaden Internet of Things. Musimy zacząć Właśnie. od tego, że, te, że nasze otoczenie będzie osensorowane w ten sposób, że będzie mogło wyciągać wnioski na nasz temat i dopiero wtedy, myślę, możemy będą miały sens urządzenia pojedyncze, które są popięte do internetu, tak mi się wydaje. Pamiętasz, kiedyś miał taki gadżet na Kickstarterze, taki tak, czujnik coś, który może mierzyć wilgoć, mhm. temperaturę i różne inne rzeczy i wysyła... Można API ma otwarte i można pisać na niego aplikacje. No, ale no, no ]Yeah, no, no, no, no, słuchajcie, nest, nest, który sprzedaje swoje urządzenie do ogrzewania, czy też nawilżania, Apple sprzedaje je w swoich sklepach, bo jest tak piękne, e to jest, to jest super przykład tego backbone'u i właśnie tych backbone'ów najpierw musimy zbudować ileś, żeby na tym móc budować, myślę dalej, tak, tak mi się wydaje. Kolejna no, rzecz... Tak chodzi powiedzieć, że ten telewizor, który ma dostęp do internetu, to jest taki przykład na Internet of Things. No? Smart TV to jest najgłupszy przedmiot w domu moim mm -hmm. zdaniem i nazywanie go smart jest w ogóle obrazą mm. dla wszelkich osób posiadających inteligencję, więc nie... nie ten telewizor nic nie wie na mój temat, a musi wiedzieć, żeby być, myślę, częścią tego trendu, okay. o którym Natalia Hatarska pisze. Tak mi się wydaje. On musi najpierw wiedzieć, o co mi chodzi, żeby mógł być smart. No i następna rzecz, w pewnym sensie powiązana, czy też blisko, czyli wearable computing i wearable computers. Era człowieka plus, bardzo mi się podoba to sformułowanie era człowieka plus. I tutaj... Powiedziałbym, że, je, że to jest trafione w dziesiątkę. Powiem dlaczego. Dlatego, że rzeczywiście w 2013 roku na rynku pojawią się przynajmniej kilka pojawi się realnych produktów, które będą realizować ideę wearable computers. Mhm. Czyli Google Class Glas y, y, przynajmniej dwa zegarki. No nie, no, granie sportowe już kategoria sportowa, jest mocno tam pozamiatane, mm -hmm. tak, są, jest kilka tak, kilka ale trójści. z drugiej strony właśnie, Fuelbendy fuel nie są trendem na 2013, teraz będziemy mieli fuelbend dwójkę będziemy mieli teraz, tak, więc to też nie jest 2013, to, te... to było 2011. Bardzo bym uważał z tym, co nazywamy, ha, where are the computers? Część tych narzędzi, które właśnie używamy, one nie, nie łączy się bezpośrednio z internetem, tylko po prostu łączą się po bluetoothie z urządzeniami takimi jak iPhone czy Android. No tak i właśnie tutaj musimy przy urządzenia monitorujące nas w, w momencie, kiedy mamy je na sobie, to jest wearable computers? Oni no, i tak i nie. Oczywiście to są companions i to nie są computers, ale no, przyznałbym punkt. Przyznałbym punkt. Ale przede wszystkim, Google Glass. przede wszystkim Google Glass, które jak wiemy, jak sobie na pewno zdajemy sprawę, jest pierwszym krokiem w kierunku do tego, co tak naprawdę byśmy uznali za, za wearable computers, tak? bo Google Glass będzie później Google Contacts, tak? a nie Glass. No i druga rzecz: bardzo dużo dzieje się teraz w tej chwili w armii, szczególnie amerykańskiej, i tam się ta naprawdę bardzo mocno prowadza technologię wearable computers. Poruszasz bardzo fajnie, że, dlatego że tak naprawdę jeżeli byśmy chcieli w tych technologiach bardzo zaawansowanych znajdować trendy, pewnie trzeba byłoby przede wszystkim przeglądać kontrakty amerykańskiej armii, no, prawda? No, no. Bo jak historia nas uczy, że NASA i y, Armia Stanów Zjednoczonych to są te dwa miejsca, gdzie rozwija się technologie, które później w najbardziej, najszerszy sposób przechodzą do szerokości. A Michał, czy polscy designerzy ubrań, myślą o modzie w, kontek w kontekście wearable computers czy jeszcze no, nie? Myślę, że jeżeli myślą, to myślą w ten sposób, żeby kieszeń mieściła w sobie iPhona, który będzie tym wearable computers. <grym> Raczej nie ma tam <grym> technologii dołączanej do, do ubrań jako takich. No i to w ogóle, no nie wiem, mi się ten... Te, to, to, co roku są pokazywane koszulki, które się świecą, które coś pokazują, połączone są z telefonem i tak dalej. To wszystko to są, są gadżety i to w ogóle nie są w żadnym wypadku rzeczy, którekolwiek jakkolwiek są w stanie się przewidzieć do Znowu, dlatego ja myślę, że sportswear i wojsko to są te dwa miejsca, w których w odzieży może się to wydarzyć, dlatego że wtedy te sensory, które są na ubraniu mają swoją funkcję, tak? One zwiększają i zmniejszają przypuszczalność, zwiększają zmniejszają swoje właściwości tarcia i tak dalej. To są rzeczy, które mogą być tym wearable computer, ale w bardzo specyficznym wykorzystaniu, tak? To prawda. No dobra, żebyśmy też nie tego tak. odcinka o tym nie rozumieli. No big, big data, wiadomo, kurczę, wszyscy o tym mówią. Tak, Wszyscy mówią, nie wiadomo. Od kilku nie... tygodni. Wszyscy wejdzie. o tym mówią, że to robią, a tak naprawdę nikt pewnie tak, aż tak tego nie robi, jak mówi, ale, ale na pewno... I, I tutaj ja też bym powiedział, że chyba takie prawdziwe wykorzystanie big data to może być 2013, bo w 2012 był momentem, kiedy zrozumieliśmy, że te dane są dostępne i są nawet dostępne marketerom, a 2013 może być tym, w którym powstaną sprawne narzędzie, których człowiek może używać i które tak, są... To jest, chyba, to jest chyba też tak, że ludzie jeszcze w zeszłym roku zaczęli gromadzić już dane, wiedząc, słysząc w tym big data i dużo, wszyscy mówią, że gromadź jak najwięcej danych, może się kiedyś przydadzą. Wydaje mi się, że My na, ludzie, no my, my na przykład też w zaczęliśmy za, zapisywać wszystko, co się da, żeby mieć to, mimo że jeszcze teraz z tego nie korzystamy, to mm. chciałbym, żebyśmy w 2013 mogli to wykorzystać jakoś. No. I sporo startupów, które teraz się tam gdzieś podskórnie grzeją dotyczy tego przynajmniej zbierania i próby mergowania tych dwóch nieskonfigurowanych ze sobą zestawów danych ze sobą, tak typu... Tak karty gwarancyjne razem z marketingiem telefonu, nie? I tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej. No ale Big Data to tak naprawdę już trend też od kilku lat, bo to naprawdę tak. jeśli spojrzeć na to, tak. dlaczego Facebook był wyceniony w 2005 czy na takie duże pieniądze, no to generalnie głównie przez to, że miał tyle tych danych. Mówię przez to, że Microsoft kupił Hamsco za 250 milionów, za jakieś grosze no, jakiś ułamek tak. procentów, że go wycenił na to. Ale mówiło się, że to nie jest dlatego, że ma taki potencjał reklamowy, albo, że ma e, taki świetny model biznesowy zarabiania na swoich użytkownikach, ale właśnie nad, dlatego, bo ma to big data e, i ma te dane o użytkownikach, o nas samych i dlatego ten klient był wyceniany na kilkadziesiąt dolarów. W praktyce, co się okazuje, mm -hmm. mija, mija mm -hmm. już 9 lat i jed, na jednym użytkowniku Facebook zarabia teraz może nie poprawcie, ale coś około 3-4 dolarów rocznie. Prawda jest też taka, że niewykorzystywane są big data tak długo, jak używasz ich tylko do display'a. No, no to jest najpierw sposób wykorzystania ich. A powiedzmy sobie, Facebook jest po prostu agencją sprzedającą display'a i to jest na No natura. tak, ale zobaczcie, co by się stało, gdyby Facebook zaczął wykorzystywać to big data tak naprawdę, że mógłbyś na przykład mhm. kupić sobie big data o swoich fanach, Wszystko, tak? Wszystko, co robili i tak dalej, żeby z tego wyciągać wnioski. To Jeżeli to by się zaczęło, to po prostu... Myślę, że byłby wielki, wielki protest, i po prostu ludzie zaczęliby się wycofać. Google już teraz w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie zaczyna pilotowo sprzedawać takie dane typu TGI, właśnie, że można sobie starbitować reklamę na dwóch, samo, dwóch nieszczęśliwych gejów, którzy mają psa, nie mieli telewizora i nie kupili od dwóch lat suszarki, nie? Mhm. I Google zaczyna, próbuje w stronę klienta, w stronę marketera. Poddawać te dane, ale bardzo straszne. Na razie w formie tworzenia badań, niż a nie bezpośrednio wtopienia w panel, ale te ukłony się zaczynają. Natomiast druga rzecz, o której tutaj zapisali, tylko sekundę powiem, to jest to, że Dru... big data mają szansę, ponieważ coraz więcej ludzi, czy, czy coraz więcej aktywnych użytkowników internetu uznało prywatność za rzecz, która nie żyje, że tak powiem. Coraz więcej z nich pogodziło się kompletnie z tym, że i tak wszyscy wszystko wiedzą, więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy, czy coś jest publiczne, czy nie. No właśnie, jak big data będzie miało się do tego, że jednak chcemy te data odzyskać i chcemy mieć nad, nim, nad nimi władzę? No to jest dlatego, że z, to, to nie z tego powodu ten, ten rozdział w trendbooku nazywa się Big Data and Prywatność, bo te dwie rzeczy idą ze sobą po prostu w parze. Tak jest. E, Okej, okay. kolejny trend. Tak. E, Humanizacja maszyn. Tak, mam poważny problem z, z tym fragmentem. Przede wszystkim dlatego, że nie do końca rozumiem co on z, miałby znaczyć. E, bo wearable Computers i Internet of Things w pewnym sensie oznaczają humanizację maszyn. Tutaj ona bliżej yy, yy, bliżej jest tutaj, kiedy to mówi o interfejsach, moim zdaniem. Takie mm -hmm. przykłady podaję i raczej byśmy wtedy pomyśleli sobie Google Now i Siri. Tak? Czyli mm -hmm. interfejsy do nas mówią, urządzenia do okay. nas przemawiają, rozumieją nas, wie, znają nasze potrzeby. I no znowu... Ale czy myślą za nas bardziej, znajdują do nas informacje, które myśmy chcieli znaleźć. Mm -hmm. tak, tak, tak, tylko że widzisz i tak, i teraz Google i Apple mają dwie przeciwne, dwa przeciwne pomysły co do tego. Apple mówi, zapytaj, a odpowiem. Mhm. Google nam mówi, nie musisz pytać, znam odpowiedź na pytania, których jeszcze nie zadałeś. I teraz bliżej dla mnie humanizacji maszyn byłoby to, kiedy mamy takiego anioła stróża, który po prostu wie o nas tyle, że może nam podsuwać odpowiedzi na pytania, których jeszcze nie zadaliśmy, ale z drugiej strony, jakbyśmy wrócili do tematu prywatności, to totalnie flikuje bardzo wiele osób. To, że Google Now wiedziało, gdzie mieszkam, a ja mu tego nigdy nie powiedziałem, w pierwszym momencie tak mi się trochę ciepło zrobiło. Tak. Ale z drugiej strony oddałem te dane, wiem, że je oddałem. No właśnie, Gabi, powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że humanizacja maszyny to twoim zdaniem bardziej jest Siri. Czyli to takie nadanie tej maszynie takiego ludzkiego rysu, sznytu, a tymczasem tu jest napisane, że współczesne urządzenia są naprawdę inteligentne, to znaczy myślą za nas. A czy... To, to, to, to, że coś jest zhumanizowane, um, że jest inteligentne, czy że właśnie jest ludzkie, Nie. pełne wad i, i to ludzkość i tak, co, dalej, czego i mi tak dalej. Dokładnie. Myślę, że tutaj jesteśmy jeszcze dosyć daleko. Singularity is not now, że mm -hmm. tak powiem, e, jeszcze na chwilę czasu zajmie maszyną, żeby żebyśmy mogli chociaż podejrzewać, że myślą. Apple zrobiło rzecz genialną, dlatego że Wykorzystało najprostszy mechanizm, który powoduje, że wydaje nam się, że ktoś jest człowiekiem, czyli wykorzystało poczucie humoru. Siri ma poczucie humoru, mm -hmm. zakodowane i w związku z tym wszystkim się wydaje, że w takim razie musi być mm -hmm. bardzo inteligentna, skoro potrafi tak. odpowiadać na te pytania i jest śmieszna. A tak naprawdę jest też trik, tak? Te to jest, całe... są skryptowane setki odpowiedzi, które ktoś w pocieczu A te całe awatary, które w zeszłym roku towarzyszyły już u mnie różnym stronom WWW takie osoby, które do nas mówią. No, no niestety, niestety jeszcze na wielu stronach są, wiesz, no wielki ten, wielki gość, który mówi kliknij na mnie, odpowiem na wszystkie pytania. i. Dokładnie. Nie wiem, czy jest osoba na świecie, która wol, woli yy, zamiast pisać Ctrl+F f wejść w i pisać Ctrl+F f i znaleźć pytanie, które mm. chce znaleźć odpowiedź, czy woli zapytać takiego. Ale przede wszystkim zadziwiające, że przede wszystkim z półki Państwa weszły. Ja. ja ostatnio byłem na, w Dubaju i tam na lotnisku strasznie często są rozstawione takie właśnie niby awatary, że jest tak jakby ekran w kształcie człowieka i na tym jest wyświetlany człowiek, który opowiada ci właśnie co tam znaleźć na lotnisku i tak dalej i generalnie nikt się przy tym nie zatrzymuje. Wszyscy, przy, wszyscy przychodzą, patrzą, że o fajnie to wygląda, fajnie mówi taki gość, ale nikt tego nie słucha, wszyscy po prostu idą dalej i myślę, że w internecie jest jeszcze jeszcze bardziej... Tu jest, tutaj jest w ogóle też kolejna rzecz. Tych ludzi, którzy wychowali się na rzeczywistości cyfrowej, jest już wystarczająco to dużo, żebyśmy przestali ułaskawiać rzeczywistość cyfrową, upodabniając ją do rzeczywistości analogowej. I to jest wielki zarzut wobec aktualnych interfejsów Apple'a, tak? Mhm. Że one zupełnie bez powodu próbują udawać że jak się otworzy adres booka, to on jest mm. wskurzanym książką, z której wyrywane są karty. No, to jest kompletnie idiotyczne. I moim zdaniem tutaj, jako Apple fanboy z przykreścią to mówię, ale moim zdaniem tutaj Microsoft ma rację. Interfejsy, które są polami i które nie udają niczego, moim zdaniem dla, mm. dla coraz większej grupy i młodych, i już nie tak młodych ludzi, są dużo bardziej naturalniejsze i dużo bardziej efektywne. Um, tak. I Ale światy... później, jeszcze znowu, pamiętajmy o robotach z Japonii. Mm -hmm. Niektóre z nich wyglądają tak przerażająco jak czy ludzie, że być może to będzie ta humanizacja, jak mm. nas naprawdę sfrikują, bo będą po prostu nie, od nas nieodróżniani. No i świat hybrydowy, czyli świat bez tak. granic, że nie mamy świata onlineowego i offline'owego tylko z Trendy tak naprawdę są mega, to jest tak powiązane z tym Internet of Things, wearable tak. computers tak. i tym. Tak. I tutaj być może to oznacza, że. Te trendy są jednym trendem w pewnym sensie. Ale znowu, czy augmented reality, które ja rozumiem jako realizację świata hybrydowego na przykład, albo QR kody, które rozumiem za realizację świata hybrydowego, czy to jest w 2013? Być może, być może odpalą w 2013. No, QR kody, myślę, że... Myślę, że... Odpalą, nie odpalą w 2013. Tak, natomiast znowu odwołam się do Google Glass. Moim zdaniem to jest realizacja... Hybrydowego, hybrydowej rzeczywistości, która ma sens, bo jak sobie pomyślę, że mógłbym założyć okulary, wpisać adres, a później, kiedy już dojechałem na miejsce, nagle na ulicy pojawiają się strzałki, które pokazują mi, jak mam iść dalej, to robi mi się trochę mokro, no, powiem wam no. <śmiech> Także teoretycznie nie ma granicy między światem online a światem offline, a mam wrażenie, że coraz więcej granic jest w świecie online. Serwisy coraz bardziej się odgradzają. Twitter ucina. Zresztą ten Twitter, który jest tutaj Ładnie powiedziałem. E, e, ozdobą dla tego slajdu, świata hybrydowego, pokazuje, że można właśnie się odgradzać. Ostatnio szukałem klienta dla Twittera nic fajnego nie potrafi znaleźć. Tak bardzo Twitter wybił wszystkich deweloperów. To ja Ci zdarzają... później powiem. Okay. <laughs> Na Maca, tylko jest drogi jak cholera. Na iPhone akurat myślałem. No, to Tweetbot. Tym, tweetbot. Dobra, ale, ale tak chyba trochę jest, że te serwisy trochę tak zamykają się i wall garden'ują się. Swoją drogą, Twitter otworzył właśnie, no u nas pewnie nie, nie widać, swoje muzyczne serwis. Jeszcze, chyba dopiero taka jest tylko zaślepka. Jeszcze jest zaślepka tylko. No, no, słucham w niedzieli tego i mówili, że w niedzielę już w Stanach się odpali. No i ważne, w każdym razie masz rację, bardzo ładnie powiedziane, zgadzam się całkowicie, że to nas tak naprawdę teraz będzie dręczyć, bo prawdziwe klatki siedzą w systemach, które się ze sobą nie porozumiewają. To prawda. I dla mnie największym, fajnym trendem, którego nie ma, chyba właśnie nie widać, żeby te światy się trochę połączyły i te, te dane mogły przepływać między różnymi serwisami. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Żeby big data płynęło. Dokładnie, big data płynęło z miejsca do miejsca i żebyśmy to my mogli sobie decydować o tym, co się, co się z naszymi danymi dzieje. No nic, polecamy. Niech każdy zainteresowany przeczyta sobie raport katalski. I... Zwłaszcza, że goście są bardzo fajni, tak. gościni komentatorzy są bardzo fajni. To naprawdę Kawał dobrej roboty, tak. Zgadzam się. Ja bym chciał w przyszłości zobaczyć w przyszłym roku w trendbooku takie trendy związane z konsumentem, jak to się zmienia. Oczywiście zawsze mówimy, że konsument, tak, konsument produkuje, ale trochę właśnie o, o tym, jak się zmienia właśnie ta relacja z marką i Trochę mniej technologii, ale właśnie tego, jak te technologie wpływają na nas, na klientów. Mm -hmm. I co, co, co, co, co, co to będzie mm -hmm. Mm -hmm. znaczyło. Eee, Okej, okay. dobra, to co, przechodzimy dalej. Tak, o, o tym za dużo nie będziemy mówić, to jest tylko punkt wyjścia, ponieważ coraz głośniej się robi o e, usłudze od Google'a, która będzie się nazywała Bubble e, i która m, ma być zunifikowanym systemem komunikacji od Google'a. To znaczy e, one to, to rule them all ponieważ teraz mamy potworny bałagan, bo mamy Google Plus, Mes Google Plus Talk Google Talk hmm. e, Google Voice e, Google Plus Messenger w tej mamy Gmail i jakby jest, o, jest Hangout, tak? mamy te wszystkie sposoby komunikacji, które nie są ze sobą połączone i Google Bubble jest projektem od Google, który nie został jeszcze potwierdzony, ale screeny wyciekły więc moim zdaniem to jest wszystko prawda który będzie unifikował w jednej aplikacji desktopowej i on Mobile wszystkie te możliwości. Ja też jestem bardzo podekscytowany, bo żyję w rzeczywistości Google'a bardzo intensywnie. A mnie się wydaje, że to, to troszeczkę chyba od złej strony Google do tego podchodzi. Bo to nie o to chodzi, że była jedna aplikacja, która zbiera te wszystkie źródła, tylko żeby to była jakby jeden sygnał. Ostatnio testowałem sobie to ostatnio. Kilka razy próbowałem z poziomu iPhone'a wysłać Google Chata do mojej znajomej. Wchodzę sobie na aplikację Google Plus i tam jest taka funkcja chat. No więc właśnie Ci to... mówię, to są dwie różne rzeczy. I nie mogę wysłać wiadomości na Google Talka. Na tym właśnie sposób. polega problem. Google Chat i Google Talk to są dwie różne rzeczy. Ale czy to są zanim, Twoim zdaniem, jest oddzielna aplikacja? Nie lepiej, żebym ja w tym Google Talku mógł po prostu komunikować się z Lepiej z jest, z żeby tuksem? każda z tych aplikacji prowadziła do tej samej aplikacji i nią będzie Google Bubble. Żeby nie było żadnej innej. Czyli z Google Plus, na fajnie będzie wycięty tok, tak? Czas. Będzie ikonka Google Bubble, którą będzie Dokładnie. No. Gdziekolwiek no. nie upójdziesz, będzie Google Bubble, dlatego że Google Bubble będzie jakby. E, tym brandem, który odpowiada za komunikację. Trochę, trochę śmieszne, że firma naprodukowała tak, sobie tyle tak, sposobów komunikacji tak. między swoimi użytkownikami, że teraz musimy produkować kolejną aplikację, która wreszcie wprowadzi w porządek. Ja myślałem trochę jak w ogóle, jak usłyszałem o Google Babel to myślałem, że może to będzie coś o komunikacji między różnymi językami. Jak tam myślisz jak tak, jak tak, kiedyś. Dokładnie, ale to nie o to chodzi. A mi by bardziej, znaczy nie wiemy w ogóle kto powstanie, ale jestem ciekawy bardzo czy jeżeli powstanie, to czy czy API tego czegoś będzie otwarte i czy na przykład będzie też tam integracja po prostu z innymi usługami. No bo nie oszukujmy się, że jest dużo firm i osób, które częściowo komunikują się przez google'owe rzeczy, ale częściowo nie. tak? Mają mm -hmm. swoje własne firmowe czaty, basecampy i tak dalej. No i teraz jeżeli taki bubble miałby mieć otwarte API i możliwość integracji z zewnątrz, to myślę, że nie byłoby to głupie. Natomiast jeżeli to ma po prostu integrować Google'owe rzeczy, to, to jest tylko rewolucja w, no, w skali Google'a, tak? a nie w skali komunikacji po prostu. Między, między I, gdyby, I gdyby to było rozwiązane tak na Facebooku, że jeżeli ja do kogoś czatuję, to ta osoba to potem widzi jako wiadomość mm -hmm. i że ty do mnie czatujesz, że ja faktycznie widzę to w Gmailu, który jednak jest repozytorium tej twojej komunikacji, to byłoby super, bo teraz to jak ten czat się pokazuje potem w mailu, takim mailu, który dostajesz, no to żeby to, to nie mówić, jest to słabo rozwiązanie. Ale właśnie Facebook myślę, że fajnie to zintegrował. Facebook świetnie I to tutaj nie ma się co przyczepić do integracji między mobilem, wiadomościami, nowy... i czatem tak. Wzięliście tak. nową wersję Messengera, która wprowadziła innowacje, o której mówiliśmy a propos Facebook Home. Nowy Messenger na wszystkich telefonach ma tak zwane chat heads, czyli mhm. permanentne, jakby profilowe, które jako kółeczko jest, żyje na twoim ekranie i nie zasłania go nic, czyli żyje ponad wszelką aplikacją. To jest akurat super i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli jakieś rozwiązanie takie multiplatformowe, jeśli chodzi o czat, nie ma w sobie możliwości integracji z Facebookiem, to nie jestem zainteresowany, dlatego że 90% mm -hmm. mojej komunikacji odbywa się przez Messengera. I bardzo długo się opierałem, ale w pewnym momencie to przestało mieć sens, żebym się opierał. Po prostu tam zawsze jestem. Zawsze. Tak. Ja jestem ciekawy, bo Facebook, no to już, to już dosyć dawno temu wprowadził opcję, że pokazywanie, czy wiadomość została przeczytana. Mhm, nie, zdanie, bo właśnie, co o tym wiem. Nie wiem. O tym, tym fantastycznym tak. rozmowie z moim przyjacielem, który jest takim użytkownikiem Facebooka, że tam bardziej lubi podglądać dziewczyny niż w ogóle sam się udzielać. <śmiech> Jak on to się, potwierdził sobie to oczywiście ze mną. Powiedział mi, Dawid, jeżeli ja dostaję wiadomość od jakichś tylko jakich, jakich znajomych, że mnie zapraszają na imprezę. Ja to odczytuję. Czy oni widzą, że ja to przeczytałem? <grym> Powiedziałem tak. Był tak załamany. Nie, no to jest... Chciał usuwać konto z Facebooka natychmiast. To jest, to jest, to jest to z dwóch perspektyw, tak? Jeżeli my do kogoś piszemy i zależy tak. nam na tym, żeby on nam odpisał i widzimy, że, od, że przeczytał, tak. bo to ma, może mieć do niego pretensje. Natomiast często z drugiej strony jesteśmy. Po prostu nie chcemy strasznie komuś dać do zrozumienia, że to przeczytaliśmy. Tak. I nie, moim wyjściem na to jest, jak się kliknie na ikonę wiadomości, to jak ona się rozwija, to widać pierwsze słowa wiadomości, tak? I ona jeszcze jest nieprzeczytana wtedy, więc ja jak widzę, że na przykład ktoś mnie czymś męczy i nie chce mi się ten. Android no, też przychodzi z pomocą, ponieważ przewija się na pasku, po tak, razem przewija się. Tak, ale Widziałem, Widziałem, przeczytałem, Przypomina mi to czasy ICQ, które miało taki morderczy mold w którym widać było litera po literze, co piszemy <śmiech> i mniej więcej tak samo jest przerażające to. Też bardzo mi się nie podoba, ale wiecie dlaczego? Bo Generalnie wcześniej, czat, by dla wszystkich oczywiste było, że chat jest metodą mm, przekazywania sobie błyskawicznie informacji. Ale ponieważ jest tak prominentną formą komunikacji, to zaczynamy sobie myśleć, że czasami chcielibyśmy, żeby trochę jak mail. Mhm. Nie do końca jak chat, trochę mhm. jak mail. I to seen by everyone jest yes. zabójcem dla, dla tego rodzaju wykorzystywania. Bo czasami po prostu nie mam czasu nawet wytłumaczyć komuś, ale też nie mam ochoty komuś wytłumaczyć, dlaczego teraz mu właśnie nie odpiszę. No, tak? Ja no tak, Ale to tak. jest chyba kolejny powód na to, w jaki sposób Facebook próbuje e, zachęcać użytkowników, żeby tworzyli treści w serwisie. Przecież z tym samym mamy do czynienia na, na grupach facebookowych. Party, Gdzie jest, to, to Dawid no. już I nikt nie komentuje, komentuje. Nie można. Nikt nie komentuje mojego, mojego wpisu. No. No, ale ale to też jest... te krecie, ale to jest całe pojęcie dark social, tak? czyli całej tej, tego ruchu, gigantycznego ruchu, który odbywa się wewnątrz sieci społecznościowych, i którego nikt nie widzi. Tak? Ilość ruchu typu linki, zdjęcia, muzyka, pliki, które się odbywają w dark social jest nieprawdopodobna. I chociaż nikt o tym nie wie, to Facebook doskonale wie, co w tym social się dzieje. Tak? To jest kolejna gigantyczna porcja danych, które Facebook posiada. No dobrze. I trzecia rzecz, i tutaj słuchajcie, nowość w naszym podcaście. Myśmy znać o czymś, o czym nie mam nic do powiedzenia, bo nic o tym nie wiem. Na szczęście Michał nadszedł z pomocą. I on nam wytłumaczy, dlaczego na litość boską, na jaką bym stronę nie wszedł, nawet na taką, co do której nie podejrzewałem, że jest jej potrzebne cokolwiek do czegokolwiek, pojawia się mm, informacja o tym, że wykorzystujemy kółki i czy się zgadzasz? Tak. Trzy tygodnie temu weszła nowelizacja prawa telekomunikacyjnego w życie, została ogłoszona. I tam jest artykuł numer 173, który mówi, że... Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanej w urządzeniu końcowym abonenta jest dozwolone pod warunkiem, że abonent zostanie na początku bezpośrednio poinformowany w jednoznaczny sposób, że coś się na jego urządzeniu przechowuje, a po drugie wyrazi na to zgodę. Zgoda na szczęście w kolejnym paragrafie jest dopisane, że może być uzyskana poprzez ustawienia przeglądarki, czyli mając przeglądarkę z włączonymi cookiesami, akceptujemy je tak i już zgoda nie jest konieczna, bo na przykład w Anglii to nie jest tak zapisane i w Anglii trzeba rzeczywiście kliknąć OK, żeby, żeby te cookies zostały zaczęte, zaczęte używane. Natomiast w Polsce znaczy generalnie polskie prawo mówi, że musimy powiedzieć po co przechowujemy cookies mm. i musimy poinformować użytkowników, że za pomocą przeglądarki mogą je wyłączyć. No i Generalnie dotyczy to tak naprawdę każdej strony internetowej, poza tymi, które nie korzystają z Google Analyticsa, z Facebooka, Google like'a i tak dalej. mam wątpliwość. Czy Google Analytics włączają się do grupy danych, które zbieramy, o których muszę poinformować użytkownika? Tak. Ty, ty jako strona internetowa używasz Google Analyticsa, który zapisuje coś na komputerze użytkownika. Czyli to ty powinieneś powiedzieć mm -hmm. o tym użytkownikowi, że korzystając z twojej mm -hmm. strony coś mu się zapisze na komputerze. Bo niestety mam takie dwie strony klienckie, które nie, nie wykorzystują. żadnych w żaden sposób twoich danych, poza tym jedną sytuacją, że rzeczywiście no mamy sam. Także no i, no i tak, przede wszystkim zmiana tej ustawy doprowadziła do po prostu wprowadzenia mega nieużyteczności do, na strony serwisowe, do zasłaniania kawałków stron internetowych tymi gównianymi komunikatami. Tak. Po prostu jest to, to po prostu powoduje, że ludzie, znaczy to wszystko brzydziej wygląda, tak? Mhm. Łowienie się nad tym, gdzie ten komunikat. Niektórzy komunikaty przeczytają w stopkę, ale z drugiej strony prawnik mówi, a co, jeżeli ktoś nie doskroluje do stopki? Nie można by zrobić tego w stopce, bo to nie znaczy, że ktoś przeczyta. Musisz to rzeczywiście wrzucić tak, żeby ktoś nie mógł powiedzieć, że tego nie widział, tak? Karą w ogóle za to jest kilka procent rocznego przychodu, jeżeli tego nie zrobisz. Jeśli dobrze pamiętam, 3% rocznego, rocznego przychodu firmy. Więc wszystkie banki, wszystkie firmy poważne, 23 marca, tuż po wejściu tej nowelizacji, miały gotowe, gotowe te komunikaty. No i to jest tak naprawdę takie dosyć filozoficzne pytanie, czy. Czy cookiesy i te rzeczy nie są już na tyle na tyle rozpowszechnioną formą zapisywania? I tak naprawdę czy internet nie wymaga tego, żeby coś zapisywać o użytkownikach, że tak naprawdę to, to nie jest takie. Nie jest aż tak niebezpieczne dla użytkowników, żeby, żeby ich o tym informować. Przecież równie dobrze można, sesje przecież są zachowywane na serwerze, na serwerze komputera i można je identyfikować, nie, wiem, po IP i po jakichś innych rzeczach. No. Czy to jest naprawdę tak niebezpieczne dla ludzi, żeby Słuchaj. po prostu musieć o tym informować. Mi się wydaje, że nie. I teraz tak, mamy dwa problemy. Pierwszy dotyczy percepcji. W Stanach Zjednoczonych w ogóle cookies nazywają się tracking cookies. Tak? I to jest pierwszy błąd. Bo to nie jest... Bo w głowach przeciętnych użytkowników czasami powstaje to przekonanie, że jakaś wredna osoba w płaszczu, w deszczu takim po prostu, ich śledzi po ulicach i za nimi chodzi. Czym cookies nie jest? Cookies ma bardzo ograniczone możliwości, naprawdę. Jest bardzo nam potrzebny, ale ma pewne bardzo konkretne i naprawdę Co nie jest bardzo... Takie, rozwój. że jeżeli domena SHWRMPL zaprzyna i to żadna, inna strona nie może się do nich dostać, tak? tak. Dokładnie tak. Ale tak. drugi problem polega na, moim zdaniem na tym, na tak zwanym blind clicku. Jeżeli 2000 tysiące stron, które odwiedzam, wszystkie mają ten komunikat, to ja już, to ja nie, w ogóle nie mam bladego pojęcia, nie patrzę, nic mnie nie obchodzi, naciskam OK, bo mam dosyć. To w Windows Vista miał ten problem, prawda? Że tyle, ile, ile razy trzeba było po, zezwolić na jakąś czynność, spowodowało, że ludzie tak. zezwalali na każdą to czynność. To UAC, tak? Tak, to Więc y, ja myślę, że trochę niedźwiedzią przysługę obrońcy prywatności wy sobie sami y, tutaj wyświadczyli. Nie mówiąc o tym, że moim zdaniem zarówno cookies, jak JavaScript oba potencjalnie mające ogromne konsekwencje. Z wiem i zdaję sobie z tego sprawę. Ale obie te technologie są nam tak niezbędnie potrzebne do tego, żeby sieć działała właściwie. Bardzo jest trudno napisać stronę, w której nie będzie kawałka javascriptu i który nie będzie nie, kompletnie nie, nie, używał cookiesów. To jest po prostu... Jeżeli to ma być strona, która pełni jakieś funkcje Dokładnie. informacyjną, to nie możesz zrobić jej po Dokładnie. prostu. Dokładnie. Więc ja myślę, że one są tak niezbędnym elementem po prostu, że Trudno jest teraz ludzi straszyć nimi. Naprawdę to jest bardzo niezdrowe dla, dla rozwoju technologii, ale też dla rozwoju tych bardzo humanistycznych celów. tak? Kickstarter i banki dla trzeciego świata też będą używać cookiesów i JavaScriptu, dlatego że nie da się nic zrobić i dobrego i złego bez tej bez technologii. To mówiłeś Michał, że prawnik powiedział Ci, mhm. iż jednak ten użytkownik to musi zobaczyć. Tak? Tak? Spotkałem się z takimi opiniami, że to, że my wywaramy te, te komunikaty na samą górę, to jest jednak e, przykład owczego pędu, który trzeba opisać i wyśmiać. E... Przepraszam, ale z, przeczyta z ustawy wynika... Aponent lub użytkownik jest w stanie uprzednio, bezpośrednio poinformowany w sposób jedno, jednoznaczny, łatwy i zrozumiały. Jeżeli ty, jeżeli i y, y, komunikat w stopce pod, podłączysz... Nie po jest w stopce, a w menu na przykład u góry. Nie, w menu jasne. Tylko, a. że to też nie może być tak, że robisz ikonkę ciasteczka po najechaniu na którą myszką pokazuje ten komunikat, bo to nie jest sposób jednoznaczny i wiesz, i zrozumiały. No niestety. I tutaj muszę się zgodzić. Wydaje mi się, że po prostu to ustawa nas, nas nawaliła tutaj czy, i no namorzyła na nas ale bez sensu ale pro, no, no, problem czy, jest też... No? no mów, mów. No czy przypadkiem na przykład Adblock nie będzie tego za niedługo łapał? Tych komunikatów? Niech nie łapie bardzo dobrze. Jeżeli, jeżeli będzie łapał to, to extra i to wtedy wiesz, to wtedy <śmiech> idzie <śmiech> odpowiedzialność na Adblocka, tak, a nie na, na ciebie. Natomiast... <śmiech> Generalnie tak. Moim zdaniem przede wszystkim, bo to jest to wynika w ogóle z prawa Unii Europejskiej i moim zdaniem Unia, dużo łatwiej byłoby Unii Europejskiej wymóc na producentach przeglądarek, żeby po prostu przy otwarciu pierwszej strony po prostu mm. danego dnia pojawiał się taki komunikat, czym są pliki cookies, jak to tak. działa, jak to wyłączyć, jeżeli nie chcesz i tyle, niż wymagać na właściwie każdej strony internetowej na świecie. Żeby, czy w Europie czy w Polsce, żeby po prostu żeby o tym informowali. Przecież to jest, to jest tak koherentne z przeglądarką, że to nie ma sensu tak że W kwestii prywatności Unia Europejska jest bardzo słaba, i są bardzo w tym słabi. Zwłaszcza, co potwierdza na przykład to, że chcą wprowadzać tak zwane right to forget, tak? Czyli ustawowo, jeżeli ktoś sobie zażyczy, żeby jakaś informacja na jego temat zniknęła. Z przeszłości internetu, to byś mógł nie tylko żeby mógł żądać, żeby dalej jakieś zwiększają serwera, ale żeby nawet na przykład wpisy na blogach na ten temat zostały usunięte. Co jest moim zdaniem cenzurą, tak? Mhm. Więc jeżeli takie rzeczy robią, to nie dziwię się, że ta histeria na temat prywatności, bo to jest histeria, przepraszam, ich ogarnia. Tym, tym, tak, tak, tak. A tak, też, tak. Też mówi, że to jest of a nie, żyjemy w kraju cwaniaków. Mm -hmm. <laughs> Taka jest, to, jest, to, to ma dużo zalet, ale ma też to trochę wad. Ja jestem pewien i nawet mam, mam sygnały firma, które już teraz, wiesz, dają ci, dają ci do zrozumienia, że na przykład możesz u nich kupić jakiś pakiet e, informacji o cookies, dzięki czemu oni Cię nie zaskarżą do tego tam sądu czy urzędu, który się tym zajmuje, ściganiem tego, wiesz, i, nie mówię te... co o konkurencji, bo Czasami też można te konkurencję podglądać, nie czy na pewno to nie, robili... nie, może macie rację. 3% rocznego zysku? Można... Na pewno, na pewno macie rację. Mało jest firm, których się nie da ale... wykończyć no. taką karą. Ale co z blogerami, którzy mówią, że nie zarabiają na blogu? Ale to nie, to, to, tutaj ta ustawa hmm. nie mówi nie nic nie za... o tym, czy zarabiasz na stronie, czy nie. Znaczy, a, nie no jak ta, karę ta jak wystawa, tak, ale kara wtedy go dostaniesz. No, to, to dobra. <laughs> nie dostajesz kary. No nie no, biorą twojego pita i wtedy zobaczą, co tam zarabiasz. Nie no, generalnie. Ja też, też gadałem ze znajomymi, i jak, żeby zrobić może jakąś akcję mm -hmm. e, tak jakby, nie wiem, czy informującą, czy protest, protestacyjną, przed, przed tym napisać jakiś list otwarty i coś z tym zrobić. Natomiast no, niestety już próbowałem raz protestować w internecie przeciwko prawu do palenia marihuany w Polsce i wiele z tego nie wyszło i trochę mi to podcięło skrzydła. Nie wiem, czy to ma sens, bo ustawie... Ale raczej... masz konopi co roku jest wyrąbany. Tak, ale no niestety tego prawa nie zmienią. No. Nie, nie wierzę, że to zmienią. To mamy tutaj do czynienia z prawem Unii Europejskiej, więc musielibyśmy. Ja też nie wiem, jakie tam. A się udała, możliwości. więc może dyrektywy. Ale widzisz, żeby ludzie wyszli przeciwko komunikatom, to wyszli tylko <śmiech> deweloperzy, specjaliści od użyteczności, wiesz, właściciele e komerców To byłby bardzo introwertyczny, lubiący komiksy tłumu. No, <śmiech> słuchaj, gdybym coś z tym blokiem porobić, w klasie tam napisać, że to jest AD albo ADS. Coś, co jest niewidoczne dla użytkownika i wtedy automatycznie AdLock to wyłapuje. To, to, to jest bardzo dobry pomysł, żeby tak zrobić. A, a nie robi tam jakiegoś brzydkiego obrazka, zamiast tego. Zostaw nie, nie ma... skowa... usuwa całkowicie. No, Czyli do deweloperów, a jest paru Polaków, którzy się zajmują tym projektem gdzieś tam z różnych stron. Zapraszamy Was do usuwania z naszych. Kup. No te z tak, Prosimy. Prosimy. Prosimy. Okej. Okay. Um, więc teraz jeszcze powiemy Wam na koniec o narzędziach. O narzędziach, o pomysłach, o aplikacjach. Zaraz zaczynamy o czym będziemy mówić. Eee, jest w może Tyka mi chcesz powiedzieć o podkaczach? Tak. Ja zacznę od tego, y dzisiaj, bo dzisiaj padło takie pytanie i na naszym blogu istnieje odpowiedź y już teraz, więc możecie tam sobie wejść w zakładkę jak słuchać nas na Androidzie i zobaczyć... Y wszystko to, co zaraz powiem. Natomiast związane z tym są dwa narzędzia, które Wam bardzo polecam, czyli dwa podkaczery na Androida. Ja miałem ogromny problem, ponieważ przychodząc z, ze świata iOSa do Androida, moim podstawowym brakiem były właśnie, było właśnie brak podkaczerów, które spełniałyby te same standardy, które iTunesowa aplikacja spełnia. To był mój poważny problem, dlatego że wtedy było mi trudno znaleźć aplikacje, które by w pełni spełniały moje pragnienia. Ale sytuacja się zmieniła i mamy dwa świetne, dwie świetne, przynajmniej dwie. To są dwie, które dobrze sprawdziłem i które mogę Wam z czystym sercem polecić. Na Androidzie, jeżeli chodzi o podkaczery, moim zdaniem absolutnym creme de la creme jest Pocket Casts. Pocket Casts nie tylko jest w pełni zintegrowany z tym najnowszym interfejsem Holo Androida i świetnie wykorzystuje tą, tą logikę interfejsu, ale też jest przepiękny, po prostu ta aplikacja jest przesudowna, działa świetnie i to jest Pocket Cast, a druga dość popularna, ale jeżeli, jeżeli chodzi o interfejs dużo bardziej gikowska, to Dog Catcher. możecie je znaleźć obie w Google Play i teraz, żeby słuchać naszego podcastu, niestety jesteśmy wciąż odrobinkę za mali, ale pracujemy nad tym, jesteśmy odrobinkę za mali, żebyśmy byli listowani z, domy, z, domyślnie w e, katalogach e, tych aplikacji, musicie e, wpisać a, bezpośredni adres naszego fida w, w te aplikacje. My wszystko to w show napiszemy, a nie, przepraszam, mamy pod podstronę. Mamy pod stronę. Podasz link? E, webskie.pl na stronie głównej będzie link do, tak. do podstrony. Na stronie głównej ja webskie.pl znajdziecie link tam pod, do podstrony, na której będziecie mogli znaleźć link do feeda, który trzeba dodać w tych podkaczerach. E, doświadczenie wspaniałe. a Ja co tydzień się cieszę jak dziecko, jak widzę jedyneczkę przy podcaście, który żeśmy zrobili kolejnym, więc zapraszam Was do tego, żebyście subskrybowali. Oczywiście wszyscy iOS-owcy mogą wejść do iTunesa i znaleźć nas Dobra, super a teraz kolejne narzędzie Michał czy ja? Wiesz co, no ja szybko mogę powiedzieć, o dużo osób to zna na pewno, ale może ktoś nie zna i się, i się dowie i zacznie korzystać. Ja jestem od wielu, wielu lat wielkim fanem aplikacji TrueCrypt, mhm. która jest po prostu niczym innym jak najlepszym open source'owym szyfrowaczem dysków. Generalnie skorzystanie z tego jest mega proste i tak naprawdę taka najbardziej pełna opcja jest najlepsza, czyli po prostu TrueCrypt instaluje się w Master Boot Record, czyli po prostu każde uruchomienie komputera powoduje wyświetlenie pytania o hasło. Jeżeli wpiszemy hasło, dysk jest momentalnie odszyfrowywany i później już w ogóle nie widzimy żadnego działania TrueCrypta na, na komputer. Natomiast jeżeli nie wpiszemy tego hasła, to de facto nie ma na świecie sytuacji, żeby ktoś odszyfrował nasze dane. One są po prostu tak zaszyfrowane, że nie ma wiadomo czego. Żeby, żeby je odszyfrować i dla mnie po prostu ja mogę, mogę być z laptopem gdzie chcę, mogę go zostawić mogę, wiem, że mogę się upić e, po czwartku social media zostawić laptopa w, na solcu i nawet jeżeli ktoś mi go ukradnie to jestem w 100% pewien że żadnych danych z tego komputera nie odczyta może wyrzucić dysk najwyżej albo go po prostu wyczyścić, dlatego myślę, że warto, szczególnie jeżeli ktoś Super. trzyma coś ważnego na komputerze, warto korzystać z TrueCrypta. Naprawdę, to jest lepsze niż każde inne hasło, jakie możecie się zainstalować na komputerze. Ja tylko powiem, że są jeszcze dwie fajne rzeczy w tym softwarze. Po pierwsze. To, jak bardzo jest bezpieczny, udowadnia sam fakt, że jest open source'owy. Każda dziura, jaka zostanie w nim znaleziona, jest natychmiast łatana i jest naprawdę solidny i fachowcy najwyższej klasy potwierdzają, że gdyby ktoś im podał dysk z TrueCryptą, to nie byłby w stanie tego zrobić. A druga rzecz fajna to to, że możemy wewnątrz swoich plików, normalnie na dysku, tworzyć niewidzialne wolumeny TrueCrypta i on może... i możemy po prostu część naszych danych jakby schować przed innymi osobami. Co więcej, moja ulubiona funkcja, która mnie strasznie kręci z gigowskiego punktu widzenia, jest to, że hasłem do takiego wolumenu może być plik, może być MP3 na przykład. Mhm. No jest taka jedna MP3, która je, którą my wiemy, która to MP3, i ona jest hasłem do tego wolumenu. To jest totalny mhm. osą. Awesome. Ale też to jest w trakcie oni, oni w ogóle tam masz, wybierając szyfrowanie, możesz wybrać sobie, że zgodne ze standardami FBI i tak dalej, i tak dalej, ale jest też opcja taka, że nikt nie jest w stanie Ci udowodnić tego, że masz zaszyfrowane coś na dysku, tak? To jest tak zrobione, że możesz tak. po prostu tak to zaszyfrować, że nikt nie jest w stanie, nawet jeżeli przykładać pistolet do głowy i mówi "mów, move bash, i on nie masz, nie ma tutaj nic zaszyfrowanego i nikt nie jest w stanie tego udowodnić, więc... Tak jest. Te niewidzialne no. wolumeny rzeczywiście to jest rzecz niemożliwa absolutnie do wykrycia w żaden sposób. Pol Jedyne co to jest trochę kontrowersji, czy dyski SSD tak dobrze się szyfrują jak zwykłe dyski, bo o, ze, zwykłymi, mhm. ze zwykłymi dyskami jest ekstra i w ogóle nie ma żadnego problemu. SSD trochę inaczej zapisuje dane na dysku Ciekawe. i jest trochę kontrowersji, czy zwalnia i trochę zwalnia, bo ja robiłem sobie testy u siebie i czy jest aż tak bezpieczne jak na zwykłych dyskach, tak czy siak. Dresiarze, z Pragi, którzy kradną laptopy, mm -hmm. myślę, że nawet ze z To jest bardzo fajne narzędzie, tak, tak, tak. Generalnie wszyscy, którzy przechowują jakiekolwiek dane na komputerze, z którym się poruszają, jakiekolwiek dane, to ten software jest niezbędny. I żaden closed source nie da Wam takiego, takiej pewności co do bezpieczeństwa Dokładnie. jak to. Super. No dobra, teraz kolej na mnie. Ja chciałbym się z Wami podzielić aplikacją, którą już użyłam od bardzo niedawna. Jest to aplikacja, y, która należy do rodziny aplikacji Evernote. Nazywa się Hello. a Pełna nazwa to Evernote Hello. I polega mhm. na tym, że y, umożliwia... Podstawową funkcją jej jest skanowanie wizytówek. Nie wiem, czy mieliście ten problem. Po spotkaniu kolejna wizytówka, co z nią zrobić? chętnie wróciłoby się Hello do kosza. To jest genialne. Robisz zdjęcie takiej wizytówki. Ona zapisuje Ci się w Twoim, w Twojej chmurze Evernauta. E, oczywiście ona potrafi, Evernaut potrafi odczytywać teksty, więc przypisuje Ci e, numery telefonów. Do, rozpoznajesz te numer telefonu, maile dalej. I co ciekawe, również sprawdza te informacje z Linkedinem. I może Ci pobrać informacje z Linkedina dodatkowe, uzupełnić Ci ten profil twojej e, osoby, którą z, e, wpisałeś de facto robiąc zdjęcie do, do swojego Evernauta. No i co jeszcze jest ciekawe, jeżeli ktoś inny ma Evernote Hello, wystarczy, że klikasz ze skanuj osoby, które już są w pobliżu i automatycznie te informacje są pobierane. Czyli nawet nie musisz mieć wizytówki od tej osoby, jeżeli ona ma też Evernote Hello. I na tym jest to wszystkim piękne. jest jeszcze przepiękna. Jest to bardzo ładna aplikacja. Tak. I nie wiem, Ja mam coś takiego, że ja po prostu hominkuję te wizytówki w domu. no może da pudełka. A ja pudełko po butach też. I nigdy tego nie zaglądam, Potrzebuję tej wizytówki, tych danych, bo tego nie mam ze sobą przeważnie. Muszę sprawdzać w internecie, jak tą osobę namierzyć. Wydaje mi się, że ta aplikacja kiedyś nie się. Nie, he, he, he, Hello jest zdecydowanie... Moim zdaniem, z tych, które próbowałem, to jest najlepsza aplikacja do skanowania z, y, tych. Ale wiecie, pudełko pudełkiem. Ale też pamiętasz, y, Michał, y, jakiś czas temu mówili, jak rozmawialiśmy o networkingu, to mówiłeś, że po każdym dużym evencie jednak musicie z Jankiem usiąść i przejść, tak. Tak. przeguglać, przestrzenić... przez LinkedIn. Po, Dokładnie. LinkedIn tak. Ta aplikacja oszczędza Wam przynajmniej trzech z tych kroków i no. jest prosto z... Y, po prostu z wizytówki kończycie w miejscu, w którym byście skończyli. Więc moim zdaniem też dla takich poeventowych poszukiwań to może być bardzo, Mnie bardzo praktyczne. ciekawiła mi ta funkcja właśnie tego pobierania tych danych od innego użytkownika, który jest przy Tobie. Fajne, Bo to samo fajne. robił BAM. BAM była taka aplikacja, która miała być tak. w tym czymś. Dla imprez nawet, jak, jak były startup weekendy, to była instrukcja. To pamiętaj, żeby mieć aplikację BAM przy sobie. Nikt tego nie problem. używał. Nikt tak, tego nie, nie używał do dzisiaj, bo umierają. No, ale, ale Nawet jeżeli nikt inny nie ma hello, to nadal tak, skalowanie wizytówek tak. jest rewelacyjne. Super przykład w ogóle fajnego startupu, fajnego projektu, bo teraz projekt Evernote. Tak, tak, bo Evernote w ogóle, to też jest ciekawe. Evernote wszedł w ten dziwny model budowania w ogóle siebie tych rozszerzeń, czy też tak. y, y, y, towarzyszących aplikacji, czy i rozszerzeń na chroma i tak dalej. Rozszerzeń na dodatki bole skinę? które współpracują tak, z aplikacją. To prawda, to prawda. To prawda. Tak Bardzo fajnie to robią, no. po prostu fajnie to robią. Świetnie, to, że są Są, super, są super cyfrowi, dy, firmą digitalizującą rzeczywistość, ale nie oderwą się od papieru i akceptują ten fakt i go wdrażają. I też widać, że ich doświadczenie z ocr jest nieprawdopodobne i że z miliard rzeczy w swojej przeszłości, dlatego, że są naprawdę skuteczni, jeżeli chodzi o listówki. Bo to, co jest najbardziej nas denerwuje w aplikacjach do skanowania wizytowych jest to, że, nie, a, że jedna piperka każdego. jednak jest nie taka i wtedy to jest... Teraz bez... na mojej wizytówce, bo moja ma po małe literki jestem ciekawy, czy złapię. Okay. Dobra. E, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Chyba jeszcze mam mały komunikat na koniec. Ach, przepraszam, przepraszam, okay. tak, zapomniałem. Więc komunikat jest taki, że organizujemy konkurs. Dla wszystkie organizują konkurs i w tym konkursie do wygrania jest kupon na dowolną aplikację z pakietu aplikacji znajdujących się na socialdesk.pl czyli aplikacji na fejde, do wykorzystania na fanpage'ach facebookowych dla Waszej firmy, albo prywatnego zastosowania oraz karta prezentowa do showroomu o wartości 100 zł. Dokładnie. Także bardzo cenne nagrody. <śmiech> Słuchajcie, ekscytująca sprawa. I teraz wymagania są proste i jesteśmy trochę z tutaj. Zależy nam bardzo na waszym feedbacku i liczymy na waszą opinię, więc aby wziąć ją w konkursie, należy zostawić jakąś recenzję naszego podcastu. Jest, ma to być oczywiście recenzja autentyczna. Napiszcie to, to, to, to, co czujecie. Możecie zrobić to na iTunesie w recenzjach naszego podcastu. Na przykład możemy również tak. uznać komentarze na blogu tak. pod odcinkiem no i nie wiem, w komentarzach na podkaczarach androidowych, chyba tego tam nie ma, prawda? nie, nie ma tego, dobra więc iTunes i nasz blog tak jest to na www.webskie.pl najciekawszy komentarz, który po prostu uznamy, że nas najbardziej może rozbawił albo urzekł albo najbardziej był, był informujący albo najbardziej, ten, albo najbardziej cenny tak, najbardziej tak, tak, cenny tak. tak, dwa zostały nagrodzone yy, nagrodami. No i chyba tyle. I bardzo Wam dziękujemy. Yy, to był 24. 24 odcinek Lapskich Chłopaków. A z Wami dzisiaj był Dawid Pacha socialdesk.pl, Kamil Dziatkiewicz Social.pl i agencja social five. i Michał Juda showroom. There. Do następnego odcinka. Hey,